Rozdział ósmy. Nasze mózgi, nasze uprzedzenia, nasze systemy. W 2015 roku w moim programie Super Soul Sunday przeprowadziłam wywiad z mężczyzną o nazwisku Szaka Sengor. W wieku 19 lat Szaka został skazany za zabójstwo. Spędził 19 lat w więzieniu, w tym łącznie 7 lat w izolatce. Na początku odsiadywania kary był agresywny i brutalny. Szybko wsiąkł w system, który nie był zainteresowany przygotowaniem go do ewentualnego powrotu na zewnątrz. Jednak po sześciu latach za kratami coś się zmieniło, a więzień rozpoczął metamorfozę. W celi o wielkości 2 na 1,5 metra zaczął medytować, czytać i pisać dzienniki, a także wspomnienia, które ostatecznie stały się kanwą jego bestsellerowej książki Writing My Wrongs, pisane na błędach. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam zdjęcie Szaki na okładce, byłam sceptyczna, Czego mógłby mnie nauczyć ten wytatuowany morderca-skazaniec z dredami? Jednak nasza rozmowa okazała się jedną z lepszych, jakich doświadczyłam. Spędziliśmy razem dwie i pół godziny, podczas których zgłębialiśmy jego historię, a ja coraz lepiej rozumiałam, co to znaczy sprawić zawód, zbłądzić, a także co to naprawdę znaczy zostać ukształtowanym przez swoje środowisko. Shaka, urodzony jako James White, dorastał w należącej do klasy średniej rodzinie w Detroit. Jego ojciec, członek rezerwy Air Force, pracował dla stanu Michigan. Matka zajmowała się domem, Jamesem i pięciorgiem jego rodzeństwa. W szkole chłopak miał same piątki i marzył, że zostanie lekarzem. Z zewnątrz White'owie wyglądali jak idealna amerykańska rodzina. Jednak Szaka opowiada, że odkąd pamięta, jego matka miała wybuchowy temperament i wyładowywała złość na dzieciach. Czy kiedy dorastałeś czułeś się kochany? Zapytałam go. Mówiono mi, robię to, bo cię kocham, odparł, ale zawsze było to lanie albo kara. Natychmiast się z tym utożsamiłam. Opowiedział mi, jak to mając dziewięć lat, wrócił pewnego dnia do domu podekscytowany, że dostał piątkę z plusem z klasówki. Był pełen nadziei, że matka podzieli jego radość. Zamiast tego rzuciła w niego garnkiem i to z taką furią, że rozbiła kafelki na kuchennej ścianie za jego plecami. Zapytałam, czy dowiedział się kiedyś, dlaczego była taka wściekła. Nigdy tego nie wiedziałem, odparł. Moja matka często się gniewała. Kiedy go słuchałam, pękało mi serce. Z jego powodu oraz milionów ludzi, którzy jako dzieci regularnie zaznawali w domu paraliżującego strachu. Tragedia polega nie tylko na tym, co wówczas czuli, lecz także na tym, że nauczyli się zagłuszać te emocje w sobie i akceptować takie traktowanie. Poza przemocą fizyczną ze strony matki... Szaka wspominał, że przez ostatnich pięć lat małżeństwo jego rodziców chwiało się w posadach. Chłopca załamywały ich rozstanie, cieszyły powroty, a każde powtórzenie tego cyklu naprzemiennie przygnębiało go i pocieszało. Kiedy się wreszcie rozwiedli, wyczerpany poczuciem zdrady przez ludzi, których kochał najbardziej na świecie, wybudował wokół siebie emocjonalny mur i poszukał ochrony oraz akceptacji na ulicy. Zaczął rozrabiać, Wdawał się w bójki, odmawiał odrabiania lekcji, uciekał z domu. Najbardziej w jego opowieści uderzyło mnie to, że kiedy nastąpiła w nim taka zmiana, nikt nie zadał mu pytania, co ci się przydarzyło, dlaczego tak się zachowujesz. Ani jeden dorosły nie dostrzegł, co się z Jamesem dzieje. Nikt nie zaprzątał sobie głowy chłopakiem, który schodził na złą drogę. Nim skończył czternaście lat, handlował narkotykami, włamywał się do domów i okradał sklepy. Kiedy w wieku 17 lat został postrzelony, zaczął nosić ze sobą broń. Funkcjonował w kulturze i środowisku, które utrwalały wizję, że wartość młodego mężczyzny definiuje posiadanie pieniędzy, popularność i reputacja złego chłopaka. Czułem się tam akceptowany, wyznał mi. Przebywałem wśród innych pozbawionych nadziei wrażliwych młodych mężczyzn, z którymi tworzyłem bandę na fundamencie naszej krzywdy. Myślałem, że to właśnie jest wsparcie, to jest miłość. Że tak wygląda jestem z tobą, choćby nie wiem co. A gdzie się podział Bystrzak, który chciał zostać lekarzem? Spytałam. Dlaczego marzyłeś o tym zawodzie? Zamilkł na 23 sekundy. W telewizji to wieczność. Czułam, że nigdy wcześniej tak naprawdę się nad tym nie zastanawiał. Moja matka zawsze była dla mnie miła, kiedy zabierała mnie do lekarza. Wykrztusił wreszcie. Zamilkł ponownie. Jego oczy zawilgotniały. Chyba wydawało mi się, że jeśli pójdę tą drogą, będzie miła i dla mnie. Ten moment olśnienia był głęboko poruszający dla nas obojga. Siedział przede mną młody, zagubiony mężczyzna, odrzucony przez tych, którzy mieli go wychowywać i który zwyczajnie zabiegał o miłość matki i potwierdzenie, że jest ważny. Kiedy Szaka miał 19 lat, jego niebezpieczne życiowe wybory zebrały żniwo. Pewnej nocy, kiedy wracał z imprezy, wdał się w kłótnię z mężczyzną o imieniu David. W środku awantury Szaka wyciągnął broń, pociągnął za spust i zastrzelił go. W więzieniu znalazł swojskie środowisko, w którym królowały przemoc i dominacja. Ciągle lądował w izolatce za różne przewinienia, od ataku na strażników więziennych po próbę ucieczki. Tym, co sprawiło, że wreszcie coś w nim pękło, był list od syna. Drogi tato! Pisał syn. Mama powiedziała mi, że jesteś w więzieniu za zabójstwo. Drogi tato, nie morduj już nikogo. Jezus patrzy na to, co robisz, módl się do Niego, a wybaczy ci twoje grzechy. To zdarzenie sprawiło, że mój świat wywrócił się do góry nogami, powiedział Miszak. Pomyślałem, że nie chcę zostawić po sobie takiego dziedzictwa mojemu dziecku. W tamtym momencie zdecydowałem, że nigdy nie wrócę na mroczną stronę i muszę znaleźć swoje światło i że jestem mu to winien. Od wyjścia z więzienia w 2010 roku Szaka jest aktywnym działaczem na rzecz reformy systemu sądownictwa i więziennictwa. Przemawia do ludzi w całym kraju, dzieląc się swoją historią i zachęcając młodych mężczyzn, by unikali życia na ulicy. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Michigan i jest stypendystą MIT Media Lab. Jego pracy przewodzi przekonanie, że ludzi nie powinny definiować błędy z przeszłości i że zbawienie jest możliwe. Większość osób, które przechodzą przez proces odkrywania powodów, dla których podejmują pewne działania, w jakimś momencie napotyka opór. Wszystko zwalasz na przeszłość. Przeszłość to nie wymówka. To prawda. Twoja przeszłość nie jest wymówką. Stanowi jednak wyjaśnienie. Oferuje pewne spostrzeżenia pomocne przy pytaniach, które tak wielu z nas sobie zadaje. Dlaczego zachowuje się w ten, a nie inny sposób? Dlaczego czuje się tak, jak się czuje? Jak dla mnie nie ma wątpliwości, że nasze silne strony, wrażliwość i unikalne reakcje stanowią wyraz tego, co się nam przydarzyło. Bardzo często to, co nam się przydarzyło, potrzebuje lat, by się ujawnić. Trzeba odwagi, by skonfrontować się z naszymi czynami, zdjąć z naszego życia warstwy traum i odsłonić czystą prawdę o przeszłości. Ale to właśnie tam rozpoczyna się zdrowienie. Kiedy pierwszy raz zaczęliśmy rozmawiać o traumie, a było to ponad 30 lat temu, niezbyt wielu ludzi miało świadomość jej wpływu na tak wiele aspektów życia. Czy to się zmieniło? Kiedy spojrzeć na szkoły, na system opieki zdrowotnej, na system sądownictwa, naprawdę, gdziekolwiek się obrócić, natrafimy na ofiary traumy, które wciąż pozostają niezrozumiane, a czasem wręcz doświadczają jej ponownie, tym razem ze strony systemu, który powinien był im pomóc. Taka jest bolesna prawda. Zmiana zajmuje ludziom bardzo dużo czasu, a jeszcze dłużej trwa zmiana systemów. Jestem jednak nastawiony optymistycznie. Dzieje się wiele dobrego. Wzrasta też świadomość powszechności traumy. Wiele osób rozumie, że może ona wpłynąć na nasze zdrowie. Jeszcze jednak wiele pracy przed nami. Potrzebujemy, by więcej specjalistów i organizacji zmieniło sposób, w jaki działa ich biznes. Pomoże to zająć się tematem konsekwencji traumy. Czy chodzi Ci o opiekę uwzględniającą wiedzę o traumie? I tak, i nie. Jak wiesz, nie jestem wielkim fanem tego określenia. Jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje w wielu miejscach, gdzie próbuje się wprowadzać opiekę uwzględniającą wiedzę o traumie. Mam jednak wrażenie, że na przeszkodzie postępów staje język. Pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Rozmawialiśmy już o tym, że złożoność traumy wpływa na wszystkie nasze systemy. Od opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, przez sprawę zasiłków na dzieci i edukację, organy ścigania, po zdrowie psychiczne i więcej. Każdy z tych systemów stanowi oddzielny świat ze swoimi profesjonalistami, własnym podejściem i językiem. Mówiliśmy też o tym, że każda osoba tworzy swój unikalny obraz świata. Cóż, to samo zachodzi w systemach i organizacjach. Rozwija się w nich pewna dominująca perspektywa. W przeszłości większość z nich nie brała specjalnie pod uwagę rozwoju, stresu czy traumy, ani powiązanych z nimi spraw, które mogą powodować cierpienie lub urazy psychiczne, np. ukrytych uprzedzeń, rasizmu i mizoginii. Jednak pojawia się coraz więcej nowych badań na temat tych dziedzin i kwestii, których nie można już ignorować. I zastanawiając się, co to znaczy wiedza o traumie, w każdym z nich zastosowano własną soczewkę, swój własny obraz świata. W efekcie ujednolicenie tej definicji okazuje się wyzwaniem, podobnie jak w przypadku samego słowa trauma, które jest stosowane na tyle różnych sposobów, ilu jest ludzi i ile grup. Uporządkowanie tego może trochę potrwać. Pojęcie opieki uwzględniającej wiedzę o traumie pojawiło się w 2001 roku, by zachęcić systemy opieki nad zdrowiem psychicznym i nad dzieckiem do przyznania, że trauma stanowi istotny, lecz niezrozumiany czynnik w życiu pacjentów. Przez lata wiele ugrupowań zaczęło stosować ten termin, bardzo skromnie go definiując bądź objaśniając. W różnych organizacjach odbywały się trzygodzinne wykłady, po których obwieszczano, że zdobyły wiedzę o traumie. Miasta przyznawały sobie tę etykietę, a nawet niektóre państwa aspirowały do bycia pierwszym narodem wyedukowanym na temat traumy. Jeden wielki mętlik. Co tak w ogóle stanowi o tym, że miasto jest wyedukowane na temat traumy? Wybrzmiewało całe mnóstwo modnych słów, ale rzadko wiązały się one z wprowadzaniem konkretnych planów czy zmian w usługach, programach czy polityce. Szkolenia z wiedzy o traumie zamieniły się w przemysł chałupniczy obejmujący setki organizacji i ekspertów chętnych by sięgnąć do Twojej kieszeni, byś wraz z Twoją organizacją zdobył wiedzę o traumie. Jakość tych szkoleń była, jak możesz się spodziewać, bardzo nierówna. W reakcji na te zagmatwane początki dziesiątki krajów, stanów, organizacji zawodowych, komisji interdyscyplinarnych i zespołów specjalistów podjęły pracę nad definicją i wdrażaniem wiedzy o traumie. Niestety, te chaotyczne starania jeszcze bardziej skomplikowały sytuację. Jak podsumowała to jedna z komisji, Pomimo lat pracy nad tą dziedziną nie istnieje wspólna definicja opieki uwzględniającej wiedzę o traumie. Pojawiły się dziesiątki wersji jej kluczowych elementów, zasad, filarów, składników, założeń, komponentów, domen i wytycznych. Chociaż narodziły się pewne spójne koncepcje, różnorodność przyprawia o zawrót głowy. W efekcie nigdy nie wiadomo, którą wersję wiedzy o traumie ma na myśli nasz rozmówca, kiedy się na nią powołuje. Dlatego właśnie, kiedy mówię na temat praktyk, programów czy polityki dotyczącej traumy, zawsze staram się opisywać konkretne koncepcje, treść czy cel, zamiast stosować pojęcie wiedza o traumie. Mimo zastrzeżeń, jakie właśnie wypowiedziałem, naprawdę uważam, że te próby są istotne i że postęp jest zauważalny. Te wszystkie organizacje jednak upowszechniają wiedzę na temat traumy. Zabierając publicznie głos, zwiększają świadomość na jej temat, wspierają badania, a wiele z nich także monitoruje ewaluację interwencji, które mają na celu uleczenie z traumy. W 1989 roku w ramach Departamentu do Spraw Weteranów utworzono Narodowe Centrum do Spraw Zespołu Stresu Pourazowego, które prowadziło badania nad traumą oraz wspierało weteranów jej doświadczających, w szczególności na polu walki. W 2000 roku powstało Narodowe Centrum do Spraw Traumatycznego Stresu Dziecka. Dopiero w 2018 roku oddziały CDC i SAMSA, badające traumę, ogłosiły siedem zasad opieki uwzględniającej wiedzę o traumie, które, jak podejrzewam, będą ewoluowały wraz z rozwojem tej dziedziny. Łatwo zapomnieć, jak młodą dziedziną jest nauka o traumie, z angielskiego traumatology, zajmująca się badaniem urazów psychicznych. Jeszcze młodsza jest dyscyplina nazywana nauką o traumie rozwojowej, developmental traumatology. Różne organizacje i systemy dopiero zaczynają zajmować się kwestiami, które omawiamy w naszej książce. Niech to robią, ponieważ trauma przenika wszystkie aspekty życia, pokolenia, rodziny, społeczności, instytucje, kultury i społeczeństwa i robi to w bardzo złożony sposób. Uraz psychiczny może mieć wpływ na nasze geny, białe krwinki, serce, jelita, płuca i mózg, a także na nasze myślenie, odczuwanie, zachowanie, wychowywanie dzieci, nauczanie, trenowanie, konsumowanie, tworzenie, przepisywanie leków, aresztowania, wydawanie wyroków i mógłbym tak dalej. Zależnie więc od Twojego punktu widzenia, od Twojego obrazu świata, oraz własnej historii traumy i straty będziesz mieć unikalną wersję wiedzy o traumie. Jednak istotą takiej postawy jest podejście do ludzi ze świadomością, że to, co ci się przydarzyło, jest istotne oraz że wpływa na twoje zachowanie i zdrowie, a następnie wykorzystywanie tej wiedzy, by odpowiednio się zachowywać i reagować, niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, nauczycielem, przyjacielem, terapeutą, lekarzem, policjantem czy też sędzią. Owszem. To podsumowuje, podobnie jak każde inne zwięzłe stwierdzenie, istotę wiedzy o traumie. Bardzo ważnym elementem jest w tym kontekście odpowiednie zachowywanie. Bo jedno to świadomość, że trauma może powodować pewne zachowania i problemy. Drugie zaś to postawienie sobie pytania, i co teraz zrobimy? Jak umożliwić zdrowienie w ramach naszych systemów? W jaki sposób możemy unikać powtarzania nieprzewidywalnych, niemożliwych do kontrolowania stresorów, które wzmagają skutki traumy? W jaki sposób upewnić się, że nie będziemy narażać kogoś ponownie na tę samą traumę, nie powielając, marginalizujące, odzierające z człowieczeństwa zachowania, zamiast robić coś wprost przeciwnego? Wierzę, że jeśli nie rozpozna się uprzedzeń zakorzenionych w sobie samym, a także uprzedzeń strukturalnych w naszych systemach, tych dotyczących rasy, płci, orientacji seksualnej, nie sposób zdobyć autentyczną wiedzę o traumie. Marginalizowane grupy społeczne, wykluczane, poniżane, zawstydzane, są grupami, które zaznały traumy, ponieważ ludzie z założenia są stworzeniami relacyjnymi. Wykluczenie lub odarcie z człowieczeństwa w organizacji, wspólnocie lub wręcz społeczeństwie, do którego się przynależy, skutkuje długotrwałym, niemożliwym do kontrolowania stresem, a jego efektem jest z kolei uwrażliwienie. Marginalizacja jest fundamentalną traumą. Dlatego właśnie wierzę, że system autentycznie wyedukowany na temat traumy jest systemem antyrasistowskim. Destrukcyjne konsekwencje marginalizowania na tle rasowym są rozpowszechnione i dotkliwe. Na przykład w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii u dzieci czarnoskórych, ciemnoskórych i pochodzących z rdzennych ludów częściej diagnozuje się poważne choroby i podaje się im nadmierną ilość leków. Częściej odbiera się je rodzinom i umieszcza w systemie opieki społecznej. Częściej zawiesza się je w prawach ucznia. Wyrzuca ze szkoły oraz stawia się im zarzuty wagarowania i napadów, wskutek czego stają przed sądem do spraw nieletnich. To wszystko dzieje się w nieproporcjonalny sposób. Mówiliśmy już o tym, że dziecko, które doświadczyło traumy, często będzie miało trudności w nauce, a także będzie nadmiernie reagowało w obliczu kłopotów szkolnych na informacje zwrotne i krytykę. To z kolei może wywołać trudności związane z zachowaniem, które często bywa niezrozumiane. Wiele działań podejmowanych przez kierujących się dobrymi intencjami ludzi i przez systemy tak naprawdę powoduje dodatkowe cierpienie rodzin i dzieci, którym powinny one służyć. To jest kwestia, którą chciałabym głębiej omówić. Podczas naszego wywiadu w programie 60 Minutes Zdałam sobie sprawę, że bardzo wiele organizacji charytatywnych i non-profit, które starają się rozwiązywać problemy społeczne, zajmuje się jedynie powierzchnią. Próbują budować społeczne rusztowanie, które jak wiemy jest ważne, jednak wiele z nich pomija przyczyny, fundamenty problemów, które starają się rozwiązać. Jeśli program oferujący opiekę po szkole nie rozumie, dlaczego dziecko ma chroniczne problemy zdrowotne lub nie nadąża z nauką, jeśli program zatrudnienia nie wnika, dlaczego pracownik nie radzi sobie z przełożonymi lub jest wybuchowy, wtedy takie organizacje nie osiągną sukcesu we wprowadzaniu trwałych zmian. Wytłumacz krok po kroku, jak niektóre z tych problemów tak naprawdę się rozwijają i przejawiają. Zacznijmy od małych dzieci. Ciągle powtarzamy, jak istotna jest rola relacji na wczesnym etapie życia dla rozwoju układów reagowania na stres i zdolności budowania zdrowych więzi w przyszłości. Wiemy, że jeśli dzieci doświadczają cierpienia i traumy, takich jak bieda, bezdomność, przemoc domowa, maltretowanie, konsekwencją są uszczerbki w ich rozwoju. Często pojawia się rozszczepienie w dojrzewaniu poszczególnych umiejętności, co omówiliśmy w rozdziale szóstym, na przykładzie zaniedbania. Pięcioletnie dziecko może mieć więc umiejętności językowe typowego dwulatka, a umiejętność samoregulacji na poziomie czterolatka. Dodatkowo do tego pofragmentowanego rozwoju dziecko będzie miało nadaktywny i nadmiernie reaktywny mechanizm reagowania na stres. Teraz wyobraźmy sobie, jak to dziecko wkracza w środowisko przedszkolne, którego oczekiwania, zmiany, zasady i program nauczania są zaprojektowane z myślą o przeciętnym pięciolatku. Niewyedukowane na temat rozwoju i pozbawione wiedzy o traumie otoczenie będzie od niego wymagało, by zachowywało się typowo. Dla niego jest to jednak niemożliwe. Dzień będzie pełen trudności w komunikacji z racji opóźnionego rozwoju językowego i intensywnej frustracji ze względu na ograniczoną zdolność do samoregulacji. W tej przytłaczająco rozpaczliwej sytuacji dziecko zamknie się w sobie albo wybuchnie. Tak czy inaczej nie skorzysta w pełni z nauki w wymiarze społecznym, emocjonalnym czy edukacyjnym. Będzie coraz bardziej w tyle. Być może zostanie skreślone z listy uczniów. O wiele więcej dzieci zostaje wydalonych z przedszkola na etapie czterolatków niż w jakiejkolwiek innej klasie na etapie szkolnym, a dzieci o innym niż biały kolorze skóry, w szczególności chłopcy, wylatują trzy razy częściej. To dopiero początek toksycznego niedopasowania zdolności dzieci do nierealistycznych oczekiwań systemu edukacji, który często ma zbyt mało zasobów oraz wiedzy na temat rozwoju i traumy. Nawet jeśli dziecko przejdzie do następnej grupy, nadal jest w tyle, a to zwiastuje tylko porażkę. Z roku na rok zaległości będą rosły. Jego opóźnienie w rozwijaniu różnych umiejętności w połączeniu z objawami wynikającymi z traumy staną się magnesem dla etykietek z zakresu zdrowia psychicznego. Nadmierna czujność wynikająca z uwrażliwionej reakcji na stres zostanie nazwana ADHD. Próby samoregulacji, których można się po nim spodziewać, polegające na kołysaniu się, rzuciu gumy, rysowaniu na marginesach, odpływaniu myślami, słuchaniu muzyki, stukaniu ołówkiem etc. są zakazywane. Takie dzieci zostaną zaszufladkowane, dostaną leki, będą wykluczane, karane i być może wydalone ze szkoły, a później, aż nazbyt często, aresztowane. Kiedy próbują uniknąć nieustannego upokarzania w szkole, zarzuca im się wagarowanie. Kiedy próbują uciekać, a personel stara się je zatrzymać siłą, incydent kończy się postawieniem dziecku zarzutu napaści. To prosta droga ze szkoły do więzienia. Na dodatek tacy uczniowie najczęściej nie mają pojęcia, że za ich problemami stoi konkretna przyczyna. Ostatecznie przyjmują wizję siebie, jaką serwuje im świat, że są głupi, opóźnieni lub leniwi. Cykl porażki stopniowo odziera ich z wiary w siebie, aż uczeń staje się tak sfrustrowany lub zawstydzony, że się poddaje. To niezwykle istotna uwaga. Dziecko, które ma trudności, nie pomyśli, ten biedny nauczyciel nie ma pojęcia o funkcjonowaniu zależnym od stanu i wpływie traum na moją zdolność do nauki. Powinien pomagać mi w regulowaniu się, a nie w koniugacji. Mówi więc do siebie, muszę być debilem. Inną naprawdę istotną kwestią dotyczącą szkół jest to, jak wiele dzieci i młodzieży doświadcza problemów z nauką i zachowaniem których podłożem jest trauma. Problem ten nie dotyczy garstki, wyjątków. Badania pokazują, że od 30 do 50% dzieci w szkołach publicznych ma trzy lub więcej punktów w teście badającym niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie. I, jak już mówiliśmy, te trudności wywierają na nie wpływ. Pomyśl, jak wiele spośród dzieci, które siedzą w szkolnej sali, ma traumatyczne wspomnienia, które mogą aktywować się przez niewinny bodziec. Pamiętaj, że to, czego doświadczamy, nim trafi do kory mózgowej, zostaje przefiltrowane przez niższe części mózgu. Wszystkie obecnie przychodzące informacje sensoryczne są porównywane ze wspomnieniami przeszłych doświadczeń i poddawane ich wpływowi w bardziej reaktywnych strefach mózgu, a dopiero później wędrują do racjonalnych, myślących obszarów. Weźmy na przykład chłopca, któremu zdarzało się być świadkiem przemocy domowej. Gdy był mały, widywał jak ojciec szydzi z matki i ją popycha. Wydarzenia te działy się na ważnym etapie dla rozwoju mózgu, który tworzył wówczas pierwsze wspomnienia, budując obraz świata u dziecka. Jego mózg zaczął więc kojarzyć cechy męskie z zagrożeniem, a donośny niski męski głos ze strachem. Pięć lat po utworzeniu tych skojarzeń i wspomnień chłopiec jest już uczniem i ma nauczyciela angielskiego, który wyglądem przypomina jego agresywnego ojca. Jest podobnego wzrostu, ma podobny kolor włosów i równie niski głos. Dziecko nie jest w stanie tego świadomie powiązać, ale już samo siedzenie na lekcji angielskiego wywołuje w nim dyskomfort. Rodzi się on w tych podkorowych, niższych częściach mózgu. Jest nieuświadomiony. Pamiętasz sama chłopca, którego ojciec używał Old Spice'a? Człowiek rzadko zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie jest pod wpływem bodźca przywołującego skojarzenie. Ponieważ nie jest świadomy tego skojarzenia, ani tego w jaki sposób to, co mu się kiedyś przydarzyło, wpływa dziś na jego relacje, jego życiowa historia może być pełna serii przykrych zdarzeń i sabotowania relacji z mężczyznami. Trenerzy, nauczyciele czy inni mężczyźni potencjalnie mogli stanowić dla niego pozytywne wzorce, ale on nieświadomie unikał lub odrzucał te możliwości. Podobnie jak wtedy, kiedy nie zdawałaś sobie sprawy z tego, dlaczego boisz się być sama w nocy. Nie byłaś świadoma skojarzeń, jakie powstały na wcześniejszym etapie twojego życia. Nasze zachowania kształtują się wokół emocjonalnych zasadzek zastawionych na nas przez dawne traumy. Pamiętaj jednak, że mózg zawsze stara się pojąć sens świata, więc chłopiec ten będzie dążył do wyjaśnienia swoich problemów. Może uzna, że nie lubi angielskiego, albo że nauczyciel go nie lubi i jest palantem. Nauczyciel z kolei nie ma zielonego pojęcia, że coś takiego się dzieje. Powiedzmy, że uczeń ma trudności z napisaniem rozprawki. Pedagog podchodzi do niego z zamiarem pomocy. Wydaje mu się, że postępuje życzliwie. Pochylając się, by spojrzeć na tekst, kładzie dłoń na ramieniu chłopca. Ten jednak, zamiast uznać gest za kojący, zrywa się jak oparzony i reaguje agresją, zanim zdąży cokolwiek pomyśleć. Niższy obszar w mózgu natychmiast krzyczy niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, co aktywuje układ reagowania na stres i paraliżuje korę mózgową. Nie ma szans na przemyślaną, racjonalną reakcję. Później, jeśli porozmawiałabyś z chłopcem i powiedziała, nie powinieneś przeklinać przy nauczycielu, Odparłby, wiem, to kiepski pomysł, ale w tamtej chwili autentycznie nie miał dostępu do zdolności rozumowania. Im większą masz wiedzę o traumie i reagowaniu na stres, tym łatwiej ci zrozumieć pewne zachowania, które napotkasz w miejscu pracy, związku czy szkole. Mózg sprowokowany wytworzonym w przeszłości skojarzeniem związanym z przemocą wysyła sygnał o zagrożeniu i uruchamia reakcję walki lub ucieczki. Zabieraj ode mnie te łapska. Może nawet zabieraj ode mnie te pieprzone łapska. Ten impulsywny wybuch agresji kompletnie zaskakuje nauczyciela. Nie rozumie, co się tak naprawdę dzieje. Kiedy będzie później opisywał tę sytuację, powie coś w stylu i kompletnie bez powodu się na mnie rzucił. To jeden z najczęstszych opisów wybuchów wywołanych przez bodźce przywołujące skojarzenie. Ni stąd, ni zowąd, nie do przewidzenia, te zachowania wydają się niczym niesprowokowane. Właśnie doznałam kolejnego olśnienia. Często, kiedy nie wiemy, skąd bierze się czyjś wybuch gniewu, ani dlaczego ktoś reaguje w agresywny sposób, mówimy, że puściły mu nerwy. Cóż, teraz już wiem, co się w takiej chwili dzieje. W mózgu odzywa się wspomnienie traumy. A ponieważ niższe, nieracjonalne części mózgu odbierają sygnały jako pierwsze, natychmiast uruchamiają reakcje stresowe, które z kolei blokują myślenie. Ten wybuch agresji jest tak naprawdę skutkiem wysoce zorganizowanych procesów. Jednak w powyższym przypadku pierwszą rzeczą, jaką powiedzą o tym chłopcu w szkole, będzie, co jest z nim nie tak. Nauczyciel przekonany już, że z dzieciakiem jest coś nie w porządku, kieruje je do dyrekcji. A zamiast tego powinien zadać mu pytanie, co ci się przydarzyło. Właśnie, to dziecko będzie postrzegane jako problematyczne. Jeśli podobne zachowania będą się utrzymywały, zostanie odesłane do szkolnego pedagoga, następnie zawieszone w prawach ucznia, a później skierowane do poradni zdrowia psychicznego. Z kolei, jeśli nikt w poradni nie będzie rozumiał, że jego problemy z zachowaniem mają związek z tym, co mu się przydarzyło, czyli z traumą, wtedy mimo dobrych chęci zostanie podjęta cała seria nieskutecznych interwencji. Jednak zachowanie tego chłopca mogłoby być odebrane zgoła inaczej, gdyby szkoła miała zasoby i narzędzia, by pomagać nauczycielom zrozumieć powszechność niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i wpływ traumy na naukę, a także miała strategię tworzenia bezpiecznej, sprzyjającej regulacji atmosfery w klasach. Zamiast zawieszać dziecko w prawach ucznia i je szufladkować, Placówka spróbowałaby zainicjować proces nawiązywania relacji z uczniem, dzięki któremu miałaby szansę zrozumieć chłopca. Ale coś takiego zaczyna się tylko wtedy, jeśli zadasz sobie pytanie, zastanawiam się, co mu się przydarzyło. Tak, jeśli oczywiście zmienisz sposób, w jaki próbujesz zrozumieć zachowanie. Dobre wieści są takie, że kiedy szkoły naprawdę edukują się na temat konsekwencji traumy i podejmują proste zmiany w metodach oceniania, wspierania i nauczania, dostrzegają ogromną pozytywną zmianę w wynikach w nauce oraz spadek liczby trudnych i destrukcyjnych zachowań. Jeśli w klasie stosuje się techniki regulacji, Nauczycielom okazuje się szacunek i wsparcie, a dzieciom poświęca uwagę oraz wspiera ich mocne strony, wyniki są jeszcze lepsze. W szkołach na całym świecie stosujemy model neurosekwencyjny w edukacji, NMI, za pomocą którego uczymy wielu z omówionych w tej książce podstawowych koncepcji. Zawiera on przykłady strategii stosowania tych zasad i idei wykorzystywanych podczas lekcji. Rezultaty są bardzo obiecujące. Nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, rodzice i dzieci, wszyscy zgłaszają korzyści, jakie wynieśli z programu, a wyniki potwierdzają te opinie. Wiele innych organizacji wprowadza do szkół programy wiedzy o traumie. Podobnie jak w przypadku braku spójności w sprawie samej definicji takiej wiedzy, te modele edukacyjne i programy ogromnie się między sobą różnią. Jednak wszystkie te, które są skuteczne, łączy nacisk na regulację i relacje. To oznacza, że pomaganie dzieciom w regulowaniu się to podstawa szkoły, która uwzględnia wiedzę o traumie. Regulacja, relacja, a dopiero potem rozum, tak? Kluczem jest uszanowanie sekwencji zaangażowania kolejnych części mózgu. Tak. Niestety, nasze szkoły najczęściej nie mają takiej wiedzy i wykazują tendencję do zakazywania wielu regulacyjnych czynności, o których wspominaliśmy. Chodzenia, kołysania się, zabaw manualnych podczas lekcji, słuchania muzyki przez słuchawki podczas odrabiania lekcji. Regulacja somatosensoryczna, czyli czuciowa. Na przykład rytmiczne aktywności, o których wspominaliśmy, wręcz pobudzają korę i sprawiają, że dostęp do myślących części mózgu, a więc i nauka, stają się łatwiejsze. Szkoły mają też skłonność do spychania na margines uzdrawiających i budujących odporność psychiczną zajęć, takich jak sport, muzyka i plastyka. Często są one postrzegane jako zajęcia do wyboru lub dodatkowe, kiedy w rzeczywistości mogą stanowić bazę nauki szkolnej a to dzięki elementom regulacji i relacji. Oparta na schemacie, powtarzalna, rytmiczna aktywność pozwala na powrót do równowagi nad aktywnym i nadmiernie reaktywnym głównym układom regulacyjnym. Do tej kategorii należy muzyka, zarówno granie, jak i słuchanie. Wszystkie dyscypliny sportu również zawierają takie składniki, a także taniec. I oczywiście wszystkie te aktywności zawierają też bardzo istotne elementy relacji. Trzeba się nauczyć, kiedy podać piłkę koledze z drużyny, jak się poruszać z partnerem tanecznym, zsynchronizować grę na skrzypcach z pozostałymi członkami orkiestry. Wreszcie w muzyce i innych dziedzinach sztuki, a także w sporcie są elementy poznawcze. Angażują one, pobudzają i synchronizują pracę w całym mózgu, od góry do dołu i z powrotem. To są zdrowe czynności dla całego tego organu. Teraz pomyśl o trzydzieściorgu dzieciach, które siedzą w rzędach w klasie, biernie słuchając wykładu nauczyciela. To nie jest skuteczny sposób aktywowania górnej części mózgu. Uczymy się szybciej, kiedy jesteśmy w ruchu i wchodzimy w interakcję z innymi. Najskuteczniej zapamiętujemy nowe informacje i wydobywamy te zdobyte wcześniej, kiedy podczas nauki podejmujemy jakąś czynność aktywującą somatosensorycznie. Wracając do ucznia, który wybuchł podczas lekcji, a szkoła wysłała go do poradni zdrowia psychicznego. Co się wydarzy, jeśli pracujący tam specjaliści nie przeszli szkolenia z wiedzy o traumie lub nie mają doświadczenia w tym zakresie? Nic dobrego. Zazwyczaj to tylko pogarsza sytuację dziecka. Otrzymuje ono błędne diagnozy i, co częste, zbyt dużo leków. Aktualny system ochrony zdrowia psychicznego u dzieci jest niedoinwestowany i przeciążony. Publiczne poradnie zdrowia psychicznego często mają długie listy oczekujących. Zdarza się, że wizyty odbywają się jedynie raz w miesiącu. Czasem wizyta u psychiatry trwa tylko 15 minut. Średnia liczba konsultacji, po których rodzina po prostu przestaje na nie przychodzić, to około trzech. Nasz system ochrony zdrowia psychicznego ma tendencję do skupiania się na kryzysie. Istnieje jednak wiele miejsc, w których pracują zespoły kliniczne uzbrojone w wiedzę o traumie i one wykonują naprawdę dobrą robotę. Idealnie byłoby, gdyby od ucznia z problemami zebrano wywiad uwzględniający historię jego rozwoju. Czyli przeprowadzono by szczegółową ewaluację pod kątem, co mu się przydarzyło. Dobry wywiad określa również potrzeby i mocne strony dziecka. Na jego podstawie zespół może opracować indywidualne podejście terapeutyczne, które mocne strony wykorzysta i zajmie się obszarami wymagającymi wsparcia, proponując odpowiednie zajęcia dodatkowe edukacyjne lub terapeutyczne. Ludzie pracujący w takich zespołach zdają sobie sprawę z tego, że rozwiązanie uniwersalne jest nieskuteczne. Pomyśl, jaki byłby to absurd, gdyby każdy z bólem w klatce piersiowej i kaszlem otrzymywał dokładnie ten sam antybiotyk. Tak się dzieje w wielu przychodniach, które specjalizują się w konkretnej technice. Ośrodek, który uzna, że terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie TFCBT, jest skuteczna i oparta na dowodach naukowych, będzie ją proponował każdemu, kto do nich trafi. Być może niektórym faktycznie pomoże. Nie jest to jednak terapia odpowiednia dla wszystkich. Wyposażony w autentyczną wiedzę o traumie zespół kliniczny ma na podorędziu wiele narzędzi. Terapię zajęciową, fizjoterapię, logopedię, współpracę ze szkołą, rzetelną psychoedukację rodziny i dziecka – a także dostęp do szerokiego zakresu technik terapeutycznych takich jak TF-CBT, EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, odwrażliwianie i ponowne przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych, stymulację somatosensoryczną, zooterapię i o wiele więcej. Terapia traumy jest co prawda młodą dziedziną nauki, ale wiele technik stosowanych w leczeniu ma już naukowo potwierdzoną skuteczność, jeśli zastosuje się je na odpowiednim etapie procesu terapeutycznego. Oznacza to, że skuteczne podejście terapeutyczne musi być prowadzone zgodnie z sekwencją zaangażowania. Chodzi o to, że nie można liczyć na postępy terapii otwierającej na relacje lub poznawczej, jeśli wcześniej nie zajmiemy się problemami z regulacją. Dlatego właśnie stworzyłem neurosekwencyjny model terapeutyczny, NMT, Neurosequential Model of Therapeutics. Opisałem go w mojej pierwszej książce, której współautorką jest Maja Salawicz, o chłopcu wychowywanym jak pies. Uważam, że jednym z najważniejszych aspektów zdrowienia jest łączenie wielu technik i podejść terapeutycznych. Wiemy, że podstawowym elementem wychodzenia z traumy jest wykorzystywanie zdrowych relacji, by powracać do traumatycznych doświadczeń i je przepracowywać. Jeśli chodzisz do terapeuty, z którym łączy cię bezpieczna i stabilna więź, staje się on decydującym elementem czegoś, co nazywam siatką terapeutyczną. Pamiętaj jednak, że prowadzące do zdrowienia momenty terapeutyczne mogą być krótkie. Idealnie byłoby, gdyby pojawiały się przez cały tydzień, a nie tylko tę jedną godzinę tygodniowo w gabinecie psychoterapeutycznym. Rozłożony w czasie proces tworzy okazję do aktywowania traumatycznych wspomnień, w tym układów reagowania na stres w umiarkowany, przewidywalny i możliwy do kontrolowania sposób. Dzięki takim działaniom uwrażliwione układy z czasem staną się bardziej neurotypowe. A jeśli nie stać staćcie na terapeutę? Większość ludzi, którzy doświadczają trudności oraz traumy, nie ma dostępu do terapii. Nie wspominając już o zespole klinicznym, jaki właśnie opisałem. Okazuje się jednak, że w życiu osoby po urazie psychicznym obecność wielu oddanych, troskliwych ludzi daje tak naprawdę większe szanse na pozytywne efekty zdrowienia niż sam dostęp do terapeuty. Siatka terapeutyczna to zbiór pozytywnych doświadczeń opartych na relacjach w ciągu dnia. Terapeuta może być istotnym elementem zdrowienia, ale nie jest do tego niezbędny. Nie chcę tu sugerować, że terapia nie jest pomocna, jednak ona sama, bez czerpania z relacji, nie jest zbyt skuteczna. Idealnie byłoby, gdyby dziecko miało więzi z rodziną, społecznością i kulturą, a do tego dostęp do zespołu klinicznego mającego wiedzę o traumie oraz do jego zasobu narzędzi terapeutycznych. Powtórzę, jeśli przyjrzeć się praktykom leczniczym rdzennych ludów i medycynie ludowej, widać w jak niezwykły sposób tworzą kompletne doświadczenia obejmujące umysł i ciało, wpływające na wiele układów w mózgu. Pamiętaj, że traumatyczne wspomnienia dotykają wielu obszarów. Tradycyjne praktyki zawierają oparte na relacjach elementy poznawcze oraz sensoryczne. Opowiada się w nich historię na nowo. Tworzy obrazy bitwy, polowania, śmierci. Przytula się, masuje, tańczy, śpiewa. Od nowa buduje się więź z bliskimi, ze społecznością. Świętuje się spotkania, spożywa razem posiłki i dzieli się nawzajem tym, co się ma. Aborygeńskie praktyki lecznicze są powtarzalne, rytmiczne, odnoszące się do tematu, relacyjne, pełne respektu i satysfakcji. A są to doświadczenia, o których wiadomo, że skutecznie zmieniają sieci neuronowe zaangażowane w reagowanie na stres. Te praktyki powstały, ponieważ ich składowe były skuteczne. Ludzie czuli się po nich lepiej i lepiej funkcjonowali, a podstawowe elementy procesu zdrowienia utrwalano i przekazywano dalej. Mimo różnic w czasie i przestrzeni, te same zasady uzdrawiania spotykane są we wszystkich kulturach. Kiedy się nad tym zastanowić, to naprawdę niezwykłe. To prawda. Nasi przodkowie dostrzegali, jak ważne są więzi i jak toksyczne jest wykluczenie. Historia cywilizowanego świata z kolei pełna jest polityki i praktyk, które faworyzowały podziały i marginalizację, a to zniszczyło rodzinę, społeczność i kulturę. Kolonizacja, niewolnictwo, system rezerwatów w Stanach Zjednoczonych, szkoły z internatem w Kanadzie, skradzione pokolenia w Australii – to wszystko siało zniszczenie przez wiele pokoleń. Ponieważ rodzinę i więzi kulturowe poddawano celowej destrukcji. I tak stworzono osobne, doświadczone traumą jednostki, postawione w bolesnych sytuacjach, z których nie ma ucieczki. Sytuacjach, które jak już wiemy sprawiają, że ludzie popadają w dysocjację, żeby się zaadaptować i przetrwać. I chociaż dysocjacja jest przystosowawcza, jej skutkiem jest większa bierność i uległość, co sprawia, że ludy poddane traumie łatwiej odczłowieczyć i wykorzystać. Chociaż jest to dla niektórych mniej oczywiste, jestem przekonany, że obecne systemy ochrony praw dziecka, edukacji, ochrony zdrowia psychicznego i wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich często robią to samo. Dzielą rodziny, podważają rolę społeczności i uczestniczą w marginalizowaniu, zawstydzaniu i karaniu. W bardzo poruszający sposób opowiadałeś o systemowym rasizmie, demontażu władzy i traumie, kiedy odwiedziłeś moją szkołę w Afryce Południowej. Zbudowaliśmy Oprah Winfrey Academy for Girls w 2007 roku, 13 lat po formalnym upadku apartheidu i stworzeniu demokratycznego rządu południowoafrykańskiego. Przyjechałeś do nas, kiedy zmagaliśmy się ze stworzeniem zdrowej wspólnoty w naszej placówce. Czarni nauczyciele mieli poczucie, że ci biali ich co prawda akceptują, ale też się wywyższają. Bardzo dobrze wyjaśniłeś wtedy, spoglądając na nasze problemy przez soczewkę rozwoju mózgu i zakorzenione w nim schematy ukrytych uprzedzeń oraz rasizmu, co mogło zachodzić między tymi grupami. Czy mógłbyś wytłumaczyć to tutaj? Oczywiście. Rozmawialiśmy o tym, że mózg niemowlęcia wchłania informacje sensoryczne, by pojmować świat i budować skojarzenia. Jesteśmy istotami głęboko relacyjnymi, których rozwijające się mózgi, począwszy od najniższych obszarów, zaczynają tworzyć wspomnienia zapachów, dźwięków i obrazów otaczających nas ludzi. Te wspomnienia pozostają na bardzo głębokim, podkorowym, nieświadomym poziomie. Należy do nich sposób, w jaki twoi opiekunowie mówią, jak się ubierają, jaki jest kolor ich skóry. Teraz zapamiętaj, że twój mózg nieustannie monitoruje świat, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, by zapewnić ci przetrwanie. A kiedy napotka jakieś nieznane doświadczenie, jego domyślnym działaniem jest uruchamianie reakcji stresowej. Tak na wszelki wypadek. Lepiej założyć, że coś nowego może stanowić potencjalne zagrożenie. Teraz dodaj do tego fakt, że największym drapieżnikiem dla ludzi zawsze byli inni ludzie. Nasze reakcje stresowe drogą ewolucji stały się wrażliwe na relacje. Więc na przykład, kiedy jesteśmy z ludźmi, którzy mają cechy przypominające nasz klan z dzieciństwa, czujemy się bezpiecznie. Kiedy jednak napotkamy ludzi o innych atrybutach, domyślnym działaniem mózgu jest uruchomienie reakcji stresowej. Wówczas czujemy się rozregulowani, a nawet zagrożeni. Dlatego właśnie małe dziecko zaczyna płakać, kiedy wszyscy chcą je zobaczyć i podają je sobie z rąk do rąk. Jego mózg reaguje na coś, czego nie zna. Właśnie tak. Dla niemowlęcia ci wszyscy ludzie są inni, nowi i przytłaczający. To uruchamia reakcję stresową. Jednak mózgi dorosłych również uruchamiają reakcję stresową na widok ludzi, którzy różnią się od ich pierwotnego klanu. Przez większość czasu aktywacja ta jest łagodna i powoduje nieufność, ostrożność. Jeśli jednak u kogoś występuje uwrażliwiony mechanizm reakcji stresowej lub cechy nowej osoby są diametralnie inne niż znane z własnego plemienia, następuje o wiele intensywniejsza reakcja. Wraz z nią następuje uwstecznienie. Tracimy dostęp do wyższej części mózgu, tej, która przechowuje nasze wartości i przekonania. Naszym myśleniem i zachowaniem zaczynają kierować bardziej prymitywne, reaktywne części mózgu. Pozwól, że dam przykład. Poznałem kiedyś kobietę, której córka dołączyła do korpusu pokoju i jeździła przez bardzo zaniedbany obszar Afryki z wioski do wioski szczepić dzieci. Pochodziła z Minnesoty i miała bardzo skandynawską urodę. Była wysoka, miała blond włosy i jasną, białą skórę. I pewnie trafiała do wiosek, w których ludzie autentycznie nigdy nie widzieli białego człowieka. Tak. Mamy więc tę pozytywnie nastawioną młodą kobietę o wielkim sercu, która kocha dzieci i ma poczucie, że robi coś, by świat był lepszy, z entuzjazmem jeździ do małych wiosek zwalczać choroby. Kiedy jednak wchodziła do wioski, wystarczyło, by małe dzieci raz na nią spojrzały, od razu zaczynały krzyczeć, brały ją za ducha. Niektóre wybuchały płaczem, inne uciekały. Trudno było jej do tego się przyzwyczaić. Dopiero kiedy matka opowiedziała jej o niektórych naszych badaniach, dziewczyna zrozumiała wreszcie, że dzieci reagowały na nieznane, a nie na nią jako osobę. Ich mózgi nie miały żadnych pozytywnych skojarzeń z białym, więc spotkanie z nią było czymś nieoczekiwanym i aktywowało stres. Ale to jedynie pierwsza reakcja. Mija czas, a młoda kobieta okazuje dzieciom miłość, troskę, i opiekuje się nimi. Pomaga je karmić i reguluje je, kiedy się boją. Uczą się więc, że ta biała osoba, która okazuje im miłość, troskę i wsparcie, jest bezpieczna i dobra. Ta nauka zostaje zamknięta w ich mózgach tak głęboko, że kiedy lata później spotykają kolejną białą osobę, z domysłu przypiszą ją do kategorii ludzi pozytywnych. Nawet jeśli ta nowa biała osoba nie jest tak samo miła, nie oznacza to, że zniknie oryginalny wzorzec miłej białej pani z Minnesoty, ponieważ został on wbudowany głębiej w dziecięce mózgi. Tak. Kiedy po raz pierwszy spotykasz kogoś, kto ma określoną cechę odróżniającą go od opiekunów, na przykład inny kolor skóry, zaczynasz tworzyć nowe skojarzenia, które mają ci pomóc w pojmowaniu twojego świata, do którego dołącza właśnie ktoś nowy. Twój mózg Przypisze tę osobę do jakiejś kategorii, będzie ją porównywał i kategoryzował. Początkowo zastosuje istniejące już etykietki. Czy ta osoba ma cechy męskie, czy jest ode mnie starsza, czy jest nauczycielem. Ale im więcej razy się z nią zetkniesz, tym więcej będziesz mieć szans na wytworzenie nowych, bardziej zniuansowanych skojarzeń. Poznajesz różne oblicze i złożoność tego człowieka, a nie tylko jego kategorie. Jednocześnie jednak mózg zawsze wykorzystuje skróty, a skróty nie zawsze są słuszne. Sprawiają, że jesteśmy podatni na stereotypy i izmy, generalizowanie ludzkich cech na podstawie szerokich kategorii, pod które podpadają. Najpotężniejsze kategorie w naszym mózgu pochodzą z naszych pierwszych doświadczeń, zazwyczaj z wczesnego etapu życia. To wpływa na naszą skłonność do uprzedzeń. Jakiś czas temu pracowałem z małym czarnym chłopcem i zapytałem go, czy kiedykolwiek spotkał białego człowieka. Jednego, odparł. Okazało się, że pierwszą białą osobą, którą to dziecko zobaczyło nie w telewizji, ale z bliska, był policjant. Funkcjonariusz zatrzymał auto, którym chłopiec jechał z ojcem. Wymierzył do mężczyzny z pistoletu, kazał mu wysiąść, krzyczał na niego, skłuł kajdankami i, i w końcu wepchnął do radiowozu. Przerażonego dzieciaka trzymano w aucie do czasu, aż zabrała go stamtąd opiekunka społeczna. Nawet nie pozwolono mu zobaczyć się z matką, dopóki ta urzędowo nie udowodniła prawa do opieki nad chłopcem. Możesz sobie wyobrazić, że jego wewnętrzny obraz białych ludzi był zupełnie inny niż ten, jaki miały dzieci z afrykańskiej wioski po poznaniu opiekuńczej wolontariuszki z korpusu pokoju. Następnie chłopiec, ten sam, który widział brutalne aresztowanie ojca, trafia na wizytę do mnie, białego lekarza, który próbuje mu pomóc. Nasza relacja nie zaczyna się w neutralnym punkcie. Maluch jest wystraszony i nie ufa mi. Trochę dlatego, że jestem dla niego kimś nowym, a trochę ze względu na mój kolor skóry. Minie wiele tygodni pełnych łagodnej, cierpliwej, pozytywnej pracy, zanim zobaczy we mnie osobę neutralną. Ostatecznie udało nam się nawiązać pomyślną relację, ale byłem postrzegany jako wyjątek. Pozostało w nim pierwotne, negatywne wspomnienie związane z osobą o białej skórze, utrwalone za sprawą wielu doświadczeń otwartego i ukrytego rasizmu w szkole oraz społeczności. Najwcześniejsze wspomnienia relacyjne są najpotężniejsze i najtrwalsze. Za sprawą sekwencyjnego przetwarzania doświadczeń u tego chłopca Informacja o białej skórze zawsze będzie trafiała najpierw do niższej części mózgu. Kiedy napotka nieznajomego białego mężczyznę, pierwotne, a tym samym domyślne powiązanie obecności takich osób z zagrożeniem spowoduje uruchomienie reakcji stresowej, która może wpływać na to, jak się będzie czuł, myślał i jak się zachowa. Przypomina to sygnał przywołujący skojarzenie. Mózg tego chłopca uruchomi reakcję lękową. Jeszcze zanim do jego kory dotrze jakakolwiek inna informacja na temat nowo poznanego białego człowieka. W samej korze chłopiec ma już pewne zasoby pamięci autobiograficznej związane ze spotkaniem ze mną. A to oznacza, że jego mózg przechowuje informacje. Doktor Perry jest biały, ale był w porządku. Jednak w chwili uruchomienia reakcji stresowej nie jest w stanie do niej dotrzeć. Spojrzy na nowo poznanego białego mężczyznę i nie poczuje zaufania. Nasze pierwsze doświadczenia kształtują filtry, przez które muszą się przedostać wszystkie kolejne. Jeśli zaś chodzi o Republikę Południowej Afryki, to w tym kraju jest wiele przeróżnych kultur. Przez wiele pokoleń biała społeczność poddawała ludzi o odmiennym kolorze skóry brutalnej opresji. Czarni nauczyciele ze szkoły Oulak Dorastali w świecie, w którym stawianie aktywnego oporu białej władzy oraz rasistowskiej polityce, praktyce i obowiązującemu wówczas prawu mogło prowadzić do śmierci. Skojarzenia związane z białą skórą często wywoływały strach. Wiele czarnoskórych osób opracowało strategie przetrwania i styl adaptacyjny, które były z zasady dysocjacyjne. Unikaj konfliktów. Kiedy dochodzi do konfrontacji, zgadzaj się na wszystko. Takie umiejętności przystosowawcze są tam głęboko zakorzenione. Wielu nauczycieli uczących w mojej szkole mogło nieświadomie trzymać się tych dawnych sposobów myślenia i postępowania. Bardzo prawdopodobne. W roku 1994, kiedy zakończyły się opresyjne działania apartheidu, w mózgach ludzi nie nastąpiła natychmiastowa zmiana. Biali wciąż byli kojarzeni z dominacją i marginalizacją. I chociaż teoretycznie wszystko już było inaczej, to gdy ludzie wychowani w czasach apartheidu wchodzili między sobą w interakcje, nieświadomie nadal traktowali się klasowo i powoływali się na dawne adaptacyjne wzorce. Biali nauczyciele czuli się komfortowo, zabierając głos i przewodząc. Czarni zaś wycofywali się, unikali konfliktów i przystawali na sugestie, z którymi niekoniecznie się zgadzali. To doprowadziło do dużych problemów w szkole. A jednak, kiedy rozmawiałem z białymi nauczycielami, mówili szczerze, że nie są rasistami. Jedną z najtrudniejszych rzeczy do uchwycenia w kwestii ukrytych uprzedzeń i rasizmu jest to, że zachowaniem niekoniecznie rządzą przekonania i wartości. Takie idee są przechowywane w najwyższej, najbardziej złożonej części mózgu w korze. Jednak w innych częściach twojego mózgu mogą rodzić się skojarzenia, wypaczone, niesłuszne, rasistowskie. Ta sama osoba o szczerych, antyrasistowskich przekonaniach może jednocześnie przejawiać ukryte uprzedzenia, których skutkiem są rasistowskie komentarze lub działania. By móc uchwycić sens tego, o czym mówię, należy zrozumieć sekwencyjne przetwarzanie mózgu oraz docenić potęgę doświadczeń rozwojowych, które zapełniają niższe partie tego organu różnorakimi skojarzeniami składającymi się na nasz obraz świata. Tak, często słyszymy jak bieli ludzie mówią, w naszym domu nigdy nie mówiło się czarnuch. Ale tu nie chodzi tylko o język, chodzi o to, że obserwujesz w jaki sposób twoje rodzice traktują ludzi, którzy nie są tacy jak ty. Widzisz ich interakcje z innymi, słyszysz to, co o nich mówią. Jaki jest emocjonalny ton, który przebija w twoim domu w kontekście ludzi, którzy są inni? Czym przesiąkasz od urodzenia i jak kształtuje to Twój sposób postrzegania ludzi odmiennych od Ciebie? Tu nie chodzi o to, że ktoś używał słowa na czy, czy też nie. Czynników jest o wiele więcej. O wiele więcej. Kiedy jesteś mały i kształtujesz swoje pierwsze skojarzenia na temat tego, jak funkcjonuje świat, najsilniej wpływają na Ciebie Twoi rodzice. Nawet nie to, co mówią, lecz ich zachowanie. Podlegasz także wpływowi innych dzieci i otaczających Cię dorosłych. Jeżeli jesteś białym dzieckiem, które nie spędza czasu z dziećmi o innym kolorze skóry, nie masz żadnych osobistych doświadczeń, na podstawie których mógłbyś zbudować te istotne, relacyjne skojarzenia. Podlegamy również głębokiemu wpływowi mediów. Obrazy, jakie w nich widzimy, kształtują nasze pojmowanie świata już od niemowlęctwa. Dla wielu białych ludzi stanowią one jedyne źródło, na podstawie którego budują obraz ludzi o innym kolorze skóry. Kiedy dorastałem, media były przesączone negatywnymi stereotypami na temat czarnych. Znam wielu białych ludzi, którzy nie znali żadnej czarnej osoby, dopóki nie poznali mnie. Był też czas, kiedy niektórzy biali zatrudniali czarnych tylko po to, by móc powiedzieć, że kogoś takiego znają. Ale jest tak jak mówisz, dla wielu białych jedynym skojarzeniem z czarnymi jest to, co widzieli w wiadomościach lub w filmach. Kiedy byłem młody, czarni mężczyźni i czarna młodzież w filmach lub w telewizji o wiele częściej byli przedstawiani w negatywny sposób, na przykład jako kryminaliści. Nie byli detektywami, superbohaterami, naukowcami. To wypaczenie ma niezwykle potężny wpływ na sposób, w jaki organizuje się mózg. Przekłada się na negatywne skojarzenia, jakie tworzą biali na temat ludzi o odmiennym kolorze skóry. To ogromny element tworzenia ukrytych uprzedzeń. Wszyscy budujemy sobie naszą własną wersję świata, która ma swoje wypaczenia. Jak już mówiłem, skróty jakich dokonuje mózg przy przetwarzaniu informacji sprawiają, że jesteśmy podatni na uprzedzenia. Wszyscy mają jakąś ukrytą ich formę, jakieś wypaczenie obrazu świata, które bazuje na tym, jak i gdzie dorastali. Wyobraź sobie, co by było, gdyby każda kultura, religia i grupa etniczna przynależały do swojego katalogu bezpiecznych i znajomych. Nie mówiąc już o tym, że nie byłoby możliwości poznania ich wszystkich w pierwszych latach twojego życia. Musimy więc przyjąć do wiadomości, że wszyscy nosimy w sobie niektóre takie cechy. Izabel Wilkerson powołuje się w swojej książce CAST na badanie przeprowadzone przez organizację zajmującą się reformą systemu sprawiedliwości karnej, The Sentencing Project. Wykazało ono, że przestępstwa z udziałem czarnego podejrzanego i białej ofiary stanowią zaledwie 10% wszystkich wykroczeń, ale w wiadomościach telewizyjnych ten procent wynosi 42%. Kiedy oglądasz serwisy informacyjne, w których blisko połowa przestępstw jest popełniana przez czarnych wobec białych, na pewno wpływa to na sposób, w jaki będziesz myśleć, kiedy zobaczysz osobę o takim kolorze skóry. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jaką rolę odgrywają takie ukryte uprzedzenia, kiedy niedoświadczony biały policjant spotyka późną nocą czarnego nastolatka. To kwestia funkcjonowania zależnego od stanu. W chwili zagrożenia rozumna część mózgu się wyłącza, a dowodzenie przejmują bardziej reaktywne, emocjonalne jego partie. Powiedzmy, że jesteś tym białym policjantem i czujesz się zagrożony, a do tego masz broń. Jeśli niższe, bardziej reaktywne części twojego mózgu zaczną dominować nad twoim pojmowaniem i zachowaniem w chwili zagrożenia, a twój mózg wypełniają obrazy czarnych mężczyzn jako groźnych kryminalistów, Występuje o wiele większe ryzyko, że twoje zachowanie będzie wynikało ze strachu. Będziesz krzyczeć, eskalować sytuację, pociągniesz za spust przed czarnym, a nie białym nastolatkiem. W twoim mózgu nie ma obrazów groźnych białych nastolatków. Należy rozmawiać o systemie, który potrzebuje edukacji w zakresie traumy. Na szczycie listy powinni być stróże prawa. Szkolenie w zakresie traumy, mózgu, stresu i zachowania w rozpaczy jest kluczowe, jeśli masz być ratownikiem, strażakiem czy policjantem, a w szczególności tym ostatnim. Każdy, na kim spoczywa odpowiedzialność noszenia broni w służbie dla społeczeństwa, powinien być gruntownie przeszkolony na ten temat. Istnieje jednak różnica pomiędzy ukrytymi uprzedzeniami a rasizmem. Gdzie twoim zdaniem przebiega granica między nimi? Ukryte uprzedzenia oznaczają, że uprzedzenie istnieje, jednak nie jest otwarcie wyrażane. A jeśli jest, to w sposób niezamierzony. Rasizm, z kolei, jest faktycznym, jawnym zestawem przekonań na temat wyższości jednej rasy nad innymi. W Stanach Zjednoczonych rasizm oznaczał marginalizację i ucisk osób o innym kolorze skóry. To system stworzony przez białych mężczyzn i uprzywilejowanych białych ludzi. Można powiedzieć, że rasizm jest osadzony w wierzchniej, racjonalnej części mózgu, podczas gdy ukryte uprzedzenia polegają na zniekształconych filtrach utworzonych w niższych partiach. Rezultatem może być głęboko zakorzeniony zestaw uczuć i przekonań, które przenikają liczne obszary w mózgu. Jednak zmiana jest możliwa. Uważam, że to ważne, by przywołać rozmowę, którą przeprowadziłam w 2018 roku. Potwierdziła ona moje przekonanie, że jest nadzieja na przemianę nawet największego rasisty dzięki sile współczucia. Mam na myśli wywiad z mężczyzną o nazwisku Anthony Ray Hinton, który spędził 30 lat w celi śmierci w Alabamie za zbrodnię, której nie popełnił. W więzieniu poddawany był ekstremalnej izolacji. Był w celi sam. I nie widział pozostałych skazańców. Więźniowie nigdy tak naprawdę ze sobą nie rozmawiali, ale nocą słychać było szloch i jęki, głosy cierpiących mężczyzn. Pewnej nocy Antony usłyszał płacz i coś w nim pękło. Zawołał, co się stało? Mężczyzna odpowiedział, że zmarła jego matka. Tak się złożyło, że Antony był bardzo blisko ze swoją matką i poczuł w tamtym momencie przypływ empatii. To jedno pytanie, ten akt współczucia sprawił, że pozostali mężczyźni również się otworzyli. Zaczęli ze sobą regularnie rozmawiać, opowiadać sobie historię, okazywać wsparcie. Anthony szczególnie zbliżył się z pewnym mężczyzną o imieniu Henry. Dowiedział się ostatecznie, że jego przyjaciel to Henry Hayes, członek Ku Klux Klanu, który przebywał w więzieniu za powieszenie czarnego chłopaka. Jednak zamiast odciąć się od niego i zakończyć przyjaźń, Antony nawiązał z nim więź i pozostali przyjaciółmi. Obstawiam, że Anthony miał wpływ na przemianę Henry'ego. Była ona tak głęboka, że tego wieczoru, kiedy Henry został stracony na krześle elektrycznym, w swoich ostatnich słowach powiedział, że przez całe życie był w błędzie. Rodzice nauczyli go, że czarni są wrogiem i dopiero kiedy został skazany na śmierć, mógł się dowiedzieć, czym jest miłość. Och, to niezwykle mocne słowa. Mamy tu doskonały przykład, że nawet najbardziej nienawistny system rasistowskich przekonań może ulec zmianie. Pamiętaj, że kora mózgowa jest najbardziej plastyczną, podatną na zmiany częścią mózgu. Przekonania i wartości mogą się zmienić. Z ukrytymi uprzedzeniami jest już trudniej, prawda? Z nimi sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Możesz szczerze wierzyć, że rasizm jest czymś złym, że wszyscy ludzie są równi, jednak te przekonania znajdują się w intelektualnej części twojego mózgu, a ukryte uprzedzenia, które leżą w jego niższych partiach, wciąż będą się codziennie odzywały. W sposobie, w jaki wchodzisz w interakcje z innymi, w żartach, z których się śmiejesz, w tym, co mówisz. Możemy obserwować, jak to, o czym mówimy, przekłada się na ruch Black Lives Matter. Po zamordowaniu George'a Floyda pojawiło się bardzo wiele rozmów na temat strukturalnego rasizmu ukrytych uprzedzeń i uprzywilejowanych białych. Te dyskusje zwróciły uwagę na wiele nieporozumień i spowodowały, że ujawniono wiele cierpienia. I oczywiście odezwało się wiele głosów. Nigdy nie byłem rasistą. Nie mam w sobie ani krztyny rasizmu. Cóż, problem nie leży w tobie, tylko w mózgu. Wszyscy mamy głęboko zakorzenione uprzedzenia, a między nimi czają się skojarzenia rasistowskie. Zmiana ukrytych uprzedzeń wiąże się z pewnym wyzwaniem, które polega na tym, że trzeba najpierw przyznać, że się je w ogóle ma. Zastanówmy się nad tym, kiedy te uprzedzenia są wyrażane. Spróbujmy przewidzieć, kiedy i gdzie mogą dojść do głosu. Miejmy w sobie tyle odwagi, by spędzać czas z ludźmi, którzy są od nas inni i mogą te uprzedzenia podważyć. To może być niekomfortowe. Pamiętajmy jednak, umiarkowany, przewidywalny i możliwy do kontrolowania stres może budować odporność psychiczną. Twórzmy nowe skojarzenia, miejmy nowe doświadczenia. Idealnie, gdybyśmy zagłębili się w swoją społeczność lokalną i spędzali czas z ludźmi, którzy są inni niż my. Potrzebujemy tworzyć autentyczne, istotne relacje, żebyśmy mogli poznać innych, bazując na ich wyjątkowych cechach, a nie kategoriach przynależności. W ten sposób właśnie zmienia się zarówno uprzedzenia, jak i rasizm. Tak. I dlatego właśnie nie da się tych kwestii zmienić, po prostu wysyłając wszystkich pracowników korporacji na kurs antyrasistowski i szkolenie z wrażliwości kulturowej. Tego nie sposób wyszkolić. Należy poświęcić czas na zanurzenie się w daną kulturę, trzeba pobyć z innymi ludźmi. Doskonałym tego przykładem był Anthony Bourdain. Zachęcał ludzi, by doświadczali innych kultur, spędzając czas z kucharzami, przygotowując posiłki, jedząc potrawy, obchodząc z nimi ich święta. Nie sposób nabrać takiej wrażliwości na trzygodzinnym wykładzie. Czy to znaczy, że nie powinniśmy odbywać szkoleń z wrażliwości kulturowej? Nie. To znaczy, że takiemu szkoleniu, które może pomóc zdobyć intelektualne zaplecze, powinny towarzyszyć autentyczne doświadczenia i relacje, bo one właśnie mogą zmienić człowieka. Nie jest to łatwe i z pewnością pojedyncze nawrócenia nie naprawią systemu, ale od czegoś trzeba zacząć. Rozwiązaniem długofalowym jest minimalizowanie rozwoju ukrytych uprzedzeń. Musimy się zastanowić, jak wychowywać nasze dzieci, by miały więcej okazji do kontaktu z ogromem różnorodności kulturowej na wcześniejszym etapie swojego życia niż teraz. Musimy też zmienić przesycone uprzedzeniami elementy wielu z naszych systemów. Uważasz, że trauma powoduje, że ludzkość się cofa? Rozmawialiśmy już o tym, że człowiekowi zawsze towarzyszyły traumy. Dlatego pomimo wszystkich wyzwań, o jakich rozmawialiśmy, jestem nastawiony optymistycznie. Sądzę, że humanitarność naszego gatunku ma naturę fal. Istniały czasy humanitarne i okresy nieludzkie. Kiedy jednak przyjrzeć się historii ludzkości, widać, że najważniejsze wskaźniki związane ze zdrowiem i opieką społeczną, sprawiedliwością społeczną, kreatywnością i produktywnością mają teraz tendencję wznoszącą. Nie chcę przez to powiedzieć, że w tej chwili nie przechodzimy w Stanach Zjednoczonych niezwykle trudnego okresu. Występuje ogromna polaryzacja. Mnóstwo ludzi wykorzystuje strach do kształtowania opinii publicznej. Rozgniewane, spolaryzowane grupy nie słuchają uważnie, a to, co komunikują, podszyte jest strachem, cierpieniem i chęcią zmian. Jestem pełen nadziei, że szerząc wiedzę o traumie i potędze bliskości, poprawimy sytuację. Moglibyśmy inwestować we wzmacnianie wspólnot sąsiedzkich, tworzenie służb wyedukowanych na temat traumy, we wspieranie artystów, przebudowę infrastruktury, budowanie przestrzeni, w których ludzie mogliby tworzyć społeczności. Moglibyśmy wykonać krok milowy w człowieczeństwie. Moglibyśmy. Możemy. Jednak najpierw potrzebujemy zrozumieć powszechne i złożone skutki traumy. Mamy ogromne zasoby niewyrażonego potencjału.